Dziecianoc, święta noc mi się ludziom wszem Żubka Matka Święta Czuła sama uśmiechnięta Nad dzieciątka snem Nad dzieciątka snem Cicha noc, święta noc Pastuszkowie od swych przód wielcy zadziwieni Za anielskim głosem Pieni, gdzie się spełnił cud Gdzie się spełnił cud Cicha noc, święta noc Spokójnie się a urzupka matka święta Czuwa sama uśmiechnięta Nad dzieciątka snem, nad dzieciątka snem Cicha noc, święta noc Pasłuszkowie od swych czód. Biegną wielce zaciwieni Za anielskim głosem pieni Gdzie się spełnił cud? Gdzie się spełnił cud? Cicha noc, święta noc Narodzony Boży Syn Pan wielkiego majestatu Biesię dziś całemu światu Odkupienie win, odkupienie win Cicha noc, święta noc nie się luczą wszem A użytka Matka Święta Czuwa sama uśmiechnięta Nad dzieciątka snem, nad dzieciątka snem Cicha noc, święta noc Płastuszkowie od swych czuł Biegną wielce zadziwieni Za anielskim głosem pieni Gdzie się spełnił cud gdzie się spełnił cud, gdzie się spełnił cud, gdzie się spełnił cud.